Po swej przygodzie aresztanckiej Zośka starał się okazywać jak najwięcej serdeczności ojcu i siostrze, częściej i dłużej przebywać w domu. Najbliższych swych przyjaciół wolał raczej zapraszać do siebie niż latać do nich. Zresztą wśród przyjaciół tych zapadło milczące porozumienie udzielenia Zośce po areszcie kilkutygodniowego urlopu. Wyręczali go w pracy starali się, aby miał jak najspokojniejsze i jak najprzyjemniejsze dni. Wiele w owe czasy odbyli rozmów, dyskusji i narad. Najbardziej dla wszystkich ciekawe dyskusje obracały się koło niebezpieczeństw i wypaczeń, które kryje w sobie praca niepodległościowa. Profesor, ojciec Zośki, wciągany do tych rozmów, kładł szczególny nacisk na ten rodzaj niebezpieczeństwa, któremu uległo wiele najlepszych jednostek z poprzedniej wojny. Przecież wśród ludzi z obozu socjalistycznego, z organizacji bojowej, z Legionów, z POW było pełno pierwszorzędnych jednostek. Jakżeż okropnie wypadał dla wielu z nich egzamin życia w polskim świecie powojennym. Ci bohaterscy żołnierze, Ci pełni poświęcenia i talentu dowódcy, jakże często przy warsztacie życia cywilnego staczali się po równi pochyłej prywaty i zaniechania kontroli nad sobą. Andrzej Morro. Duże niebezpieczeństwo tkwi w intensywności przeżyć dziś przez nas doznawanych. Dzień dzisiejszy tak targa duszą, że gdy się wreszcie skończy, gotowa nadejść fatalna reakcja. Profesor. Ma pan dużo racji. Kiedy analizuję losy niepodległościowców z pierwszej wojny światowej, widzę trzy groźne rafy, o które rozbijały się okręty życia tych ludzi. Rafa pierwsza to chęć używania. Tyle cierpieliśmy, że należy nam się wreszcie rewanż od życia. Rafa druga to przesadne poczucie własnej wartości, napełniające serce lekceważeniem i goryczą w stosunku do otoczenia. Tylko my wiedzieliśmy, co robić i robiliśmy to ofiarnie w obliczu bezmyślnego, małostkowego i krótkowzrocznego otoczenia. Rafa III to ideologia kombatancka. Miejsce dla obrońców ojczyzny, posady, ordery, honory i zaszczyty. Dla tych, co własną krwią. Młodzi ludzie roześmiali się, a po chwili Andrzej długi. Chciałbym bardzo podkreślić to, co tak silnie wpajał w nas rudy. Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą. Formy służby mogą być zmienne i ciągle dostosowywane do potrzeb życia. Raz to będzie mały sabotaż, innym razem dywersja, kiedy indziej praca w organizacji społecznej lub prowadzenie kompletu samokształceniowego. Formy służby muszą być zmienne, jej istota Pozostanie zawsze nienaruszona. Istota ta polega na odsunięciu siebie i swojej osoby na dalszy plan. Wysunięciu na plan pierwszy, idei i gromady. Jeremi. Myślę, że jest rzeczą bardzo ważną to, co my tu robimy od dawna. Nie tylko pełnić służbę dziś, ale także przygotowywać się do służby w Polsce jutra. Profesor. Tylko na miłość Boską ostrzegam was przed najgorszym. Nie dopuśćcie myśli, że jesteście jakimiś pomazańcami, jakąś elitą. Ten z was, który zacznie sądzić o sobie, że jest specjalnie wartościowym i specjalnie cennym człowiekiem, że do specjalnych w przyszłej Polsce musi być przeznaczony celów, ten się skończył i przepadł, gdyż roztrzaskany zostanie o najgroźniejszą zraw. Rafę własnej, unicestwiającej człowieka pychy. Samo uwielbienie powinno pozostać przywilejem małych dzieci i dzikich szczepów. Pan Janek, fatalne jest wykolejenie nas wszystkich w nauce i przygotowaniu do dobrego opanowania fachu, z którym ma się wejść w życie. Rudy w sposób wspaniały przełamał te trudności, kończąc jedną z najbardziej wymagających warszawskich szkół. Prawie żaden z nas nie jest na tym odcinku bez winy. Grozi nam to wielkie niebezpieczeństwo, że wejdziemy do swych zawodów jako dyletanci i niedołuki. Warunki okupacji utrudniają walkę z tym niebezpieczeństwem. Najważniejsze, co w tej mierze zrobić możemy, to zawsze zdawać sobie sprawę z własnych braków i przy każdej sposobności braki te zmniejszać. Na tym zakończył się wieczór rozważań i analizy. W gromadzie Zośki samokształcenie miało powodzenie już od dawna. Szczególnie gorliwie zajął się Zośka tymi sprawami po tygodniowym pobycie w więzieniu, wciągając, jak to zawsze u niego, w swoje zainteresowania całe otoczenie. Dawnymi laty duszą poczynań samokształceniowych był Jacek, a głównie Rudy, dla którego praca umysłowa, poważne książki, poważne rozmowy były rozkoszą. Teraz, gdy Rudy odszedł, Zośka czuł się spadkobiercą jego samokształceniowego testamentu. Powziął plan przepracowania we wszystkich piątkach paru samokształceniowych cyklów i zabrał się do urzeczywistnienia tego zamiaru z całą energią człowieka, który wie, ku czemu zmierzał. Pan Janek sekundował mu nieodstępnie w tych poczynaniach, pomagając układać programy, dobierać prelegentów itd. Tak Specjalne zainteresowanie tymi sprawami okazywał zespół młodzieży Petu. u z Rafałem, Stanisław Leopold na czele. Wszystkie tematy koncentrowały się wokół zagadnień Polski współczesnej i nurtujących w umysłach współczesnego pokolenia przeciwieństw w poglądzie na świat. Przy organizowaniu tych dyskusyjnych zebrań pan Janek i Zośka wpadli kiedyś na pomysł zgromadzenia młodych z różnych środowisk i grup politycznych. Tak dużo się w Polsce mówi o tym, co ludzi dzieli, że warto spróbować pogadania na ten temat, co nas łączy. W pierwszej chwili pomysł zorganizowania takich zebrań wydał się absurdalny, a jednak powiódł się. Przede wszystkim dzięki talentom Zośki do skupiania wokół siebie ludzi z różnych obozów. Równolegle z tym Pan Janek i Zośka rozpoczęli rozmowy z socjalistami o współpracy w dziedzinie kształcenia wojskowego. Między innymi porozumiewano się w sprawie szkolenia przez instruktorów Zośki kilku plutonów PPS. Ale najowocniejszy w wynikach okazał się pomysł założenia tajnego gimnazjum i liceum dla młodzieży z szarych szeregów. Wojna wykoleiła wielu młodych ludzi z ich toru szkolnego. Szczególnie wśród chłopców z BS i GS było sporo takich, którzy z tych czy innych względów zaniedbali naukę. Pan Janek miał na tym punkcie uraz. Walka musi iść w parze z ciągłym przygotowywaniem się do życia cywilnego w wyzwolonym kraju. To też wpływał jak mógł, aby chłopcy trzymali się szkół, a wykolejeni, aby do szkół wracali lub uczyli się na kompletach. I właśnie dla podniesienia nastroju nauki, dla zachęty wahających się i opornych, dla zharmonizowania godzin ćwiczeń z godzinami uczenia się, uradzili teraz pan Janek, Zośka i kilku innych stworzenie własnych, tajnych kompletów. Ten projekt poparł gorąco naczelnik Szarych Szeregów. Kedyw również... Bardzo chętnie wyasygnował odpowiednie środki. No i znaleźli się ci, którzy mieli zdecydować w ostatniej instancji o powodzeniu pomysłu. Nauczyciele, grono dawnych profesorów gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego, macierzystej szkoły Buków, pod przewodnictwem dyrektora Radwańskiego, stanęło do współpracy. Komplety ruszyły. I tak biegły dnie za dniami. Ojciec Zośki ze zdumieniem spoglądał na syna, którego mógł teraz więcej obserwować, jako że Zośka części przebywał w domu. Kiedyś po pogawędce w gronie przyjaciół Zośki profesor wyjął z zamkniętej na klucz szuflady brulion. Profesor tak samo jak syn prowadził pamiętnik. Odkręcił wieczne pióro, dłuższą chwilę siedział nieruchomo, a potem zaczął pisać. Znajduję w Tadeuszu typ, jaki w najśmielszych marzeniach wyobrazić sobie chciałem jako typ nowej młodzieży, która nową, lepszą Polskę budować będzie. Widzę w nim tak rzadko niestety spotykane połączenie głębi duchowej, czystych intencji, czystego życia z umiejętnością brania życia w garść i nieprzeciętnym talentem organizacyjnym i wychowawczym.